Hospital Zaburzenie za nami. Cztery minuty zostały do godziny 22, a wysłuchacie Alt Culture, czyli alternatywnego kulturatora na antenie Radiasfera, audycji, gdzie mówimy o grach, serialach, o YouTube, o social mediach. No i właśnie teraz przed nami blog o social mediach. W Active Now wracamy do tematu, o którym już wspominałyśmy, a mianowicie o wypadce podczas wywiadu na żywo dla telewizji BBC. No i tutaj mamy profesora Roberta Kelly, który wypowiadał się na temat sytuacji w Korei Południowej. No i mu ten, została mu ta wypowiedź zakłócona przez dwójkę jego dzieci – i przez, tak jak już wspominałam, mamę bądź Nianie ninja. Zakładam, że Nianie. To jest w ogóle przepiękny moment, kiedy to pierwsze dziecko do niego podchodzi i on tak delikatnie odsuwa to dziecko, stara się jeszcze dalej mówić o tym, o czym powinien mówić. I w tym momencie w tle widzimy, że drzwi otwierają się jeszcze bardziej. I, tam jest... I w chodziku wchodzi taki bobas mały. Tak, taki mały bobas w tym chodziku i tak się wtacza do tego pokoju. No i zaczyna płakać, zaczyna hałasować, więc profesor Kelly zaczyna przepraszać telewidzów i w tym momencie spanikowana wpada niania. Ona wpada jak burza po prostu do, tak tego, ninja, do tego pomieszczenia. Łapie jednego dzieciaka, łapie drugiego dzieciaka Ciągnie i zaczyna sobie. wyciągać. Mój ulubiony moment... Chodzik. Tak, jest moment, kiedy chodzik tego małego bobasa po prostu utyka w tych drzwiach. I Chociaż jeszcze to jest świetny moment, ale lubię też bardzo ten, gdzie ona jak leży na podłodze i sięga po klamkę drzwi, żeby je zamknąć. Profesor Kelly w ogóle poker face i przepraszam najmocniej, przepraszam, przepraszam. No i stara się dalej kontynuować, aczkolwiek no, w tej chwili jest to już na tyle rozpowszechniony film. To jest viral, który po prostu każdy widział i tak jak wspominałaś... Powstają już parodie tego filmiku, więc... Nie dziwię się. Więc y, możecie sobie na Twitterze tutaj wyg wyhashtagować, wygooglować. Y, y, y, no nie, nie wiem co mam powiedzieć, <śmiech> nie, nie wiem co mam powiedzieć bo zabrakło mi słowa. <śmiech> BBC bo po prostu interview, <śmiech> zapewne znajdziecie to pod tym bo hasłem. Bo po prostu te parodie są piękne mhm. i ile, jak niewiele wystarczy człowiekowi, żeby coś takiego zrobić. Mówiłyśmy też, że wrócimy jeszcze na moment dosłownie do cosplayu. No, do cosplayu wracamy przy okazji Pax East, który miał miejsce w Bostonie w poprzedni weekend. Jeżeli lubicie cosplay, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak cosplay powinno się robić porządnie, to wpiszcie sobie w Google Pax East, znajdziecie tam całe strony internetowe z galeriami cosplayu. Odsyłam I trzeba... was też na Instagram, gdzie pod hasztagiem cosplay na pewno znajdziecie odpowiednie zdjęcie. Dawid podsiadło trójkąty i kwadraty minuta do godziny dwudziestej drugiej.